Słuchajcie, no myślałem, że do tego nie dojdzie, bo co roku planuję sobie masę takich świątecznych podcastów gdzieś na święta, tak skupuję jakieś książki o tematyce właśnie świąteczno-zimowej, nie mam jakąś listę filmów, gier do ogrania, masa takiego kontentu popkulturowego, no i co roku myślę, że super byłoby omówić coś świątecznego, także poza Nekropolitanem, gdzie zawsze ten jeden odcinek o świątecznych horrorach się pojawia, ale no nie wychodzi, no bo w listopadzie, gdy można by niby już do tego siadać, no to człowiek jeszcze troszkę jest w tym klimacie Halloweenowym. U nas nie ma tego śniegu, tej zimy zbyt wcześnie, Nie raczej przychodzi nawet i po świętach, gdzieś dopiero w styczniu, w lutym. Więc ten listopad jest taki mało klimatyczny, jeżeli chodzi o świąteczno-zimowe teksty kultury. W grudniu zaś zaczyna się ta gorączka świąteczna. Nie? Człowiek nie ma na nic czasu, no bo ogarnia pracę, porządki, prezenty. Jakieś spędy rodzinne, wigilie pracownicze, wigilie ze znajomymi i po prostu nie wiadomo w co ręce włożyć. Potem przychodzą święta i człowiek jest zmęczony, że ja przynajmniej jestem, tak? W tym roku jakoś w święta już na nic nie miałem ochoty, tylko na jakąś taką bezmózgą rozrywkę. A już na pewno nie chciałem, wiecie, siadać i nagle nadrabiać na szybko czegoś pod podcast, robić researchu i tak dalej. A po świętach zazwyczaj, jeżeli chodzi o te teksty świąteczno-zimowe, no to troszkę się to zaczyna mijać z celem i u mnie akurat też styczeń nie sprzyja temu, bo co z tego, że na zewnątrz jest już ta zimowa atmosfera, jak ja w pracy, mam sajgon, tak trzeba domykać semestr, studenci, ci zwłaszcza najgorsi tak budzą się nagle, że fajnie by było zaliczyć może i tam trują mi tyłek, potem przychodzi sesja, a po sesji znowu człowiek jest trochę zmęczony, no i już ta zima się powoli kończy, może nie, jeżeli chodzi o temperaturę i pogodę, ale gdzieś tam, no niekoniecznie w lutym mam ochotę na filmy świąteczne po prostu, więc w tym roku uznałem, że trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, nie jakieś tylne wejście, wytrych, żeby coś nagrać. No i uznałem, że po prostu obejrzę sobie coś w święta tak na luzie, nagram gdzieś tam w międzyczasie po świętach i puszczę po prostu to nagranie w kolejnym roku dlatego pozdrawiam Was z 2024 roku kiedy to w Boże Narodzenie obejrzałem Violent Night, czyli dziką noc obejrzałem ją na Amazon Prime Video była w abonamencie jeszcze by było wypożyczać, czy jest teraz no nie mam pojęcia, ale na pewno jak będziecie chcieli, no to jakoś tam ten film znajdziecie, ja od razu powiem, że w trakcie sansu doskonale się bawiłem Reżyserem tej produkcji jest Tommy Cola, a więc reżyser obu części Zombie SS, filmu Hansel i Gretel Łowcy Czarownic, czy Netflixowych Siedmiu Sióstr. Scenariusz zaś napisali Pat Casey i Josh Miller, a więc duet, który pisał trylogię Sonica, całkiem udane kino familijne, a także co istotne jedną trzecią odcinków chwalonego przez Mando serialu 12 Deadly Days. I 12 Deadly Days to jest właśnie horror świąteczny, Serial, który powstał na zlecenie YouTube Red w czasach, kiedy YouTube miał swój własny content, ten tak zwany YouTube Original. No i jak już mówię, Mando, nasz ekspert od świątecznych horrorów, bardzo sobie ten serial chwali. No i tak samo jak ten serial, tak i film, o którym dzisiaj Wam opowiem, Dzika Noc, jego akcja rozgrywa się w Wigilię Bożego Narodzenia. Tak jest osadzony właśnie w klimacie świąt. Obserwujemy jak elitarna grupa najemników włamuje się do domu pewnej obrzydliwie bogatej godziny i stojący na jej czele mężczyzna, pseudonimie Scrooge, wymowne prawda, chce nie tylko pieniędzy, ale też czerpie przyjemność z możliwości zniszczenia świąt bogaczom. Na jego nieszczęście do napadu dochodzi w momencie, gdy w posiadłości przebywa prawdziwy, legendarny, mityczny święty Mikołaj. Ten jest aktualnie trochę zmęczony życiem, znużony swoją pracą, przestaje widzieć w niej sens i nie zamierza się mieszać w nie swoje sprawy, ale zostaje zaatakowany przez jednego z najemników. Traci swoje sanie i renifery, a dodatkowo spostrzega, że jeden z domowników mocno w niego wierzy. W tej sytuacji nie ma innego wyjścia. Mikołaj musi ocalić posiadłość, ocalić domowników i ocalić święta, a przy okazji skopać kilka pupek. W roli Mikołaja występuje nikt inny jak tylko David Harbour, czyli Hellboy, Alexej Dexter, czy ostatnio Edward Carnby w grze Alone in the Dark i David pasuje do Mikołaja doskonale. Tak to jest świetny casting, bo po pierwsze David Harbour jest po prostu postawnym chłopem, tak jest chłopem jak dwudrzwiowa szafa jak dąb, po drugie doskonale gra grymasami na twarzy, a tutaj ta mimika u Mikołaja jest bardzo istotna i po trzecie co jest związane z tym drugim, David sprawdza się zarówno jako ten zmęczony życiem Mikuś na rozdrożu, jak i jako waleczny wiking uzbrojony w ciężki młot, bo i z takim Mikołajem będziemy tutaj mieli do czynienia. Film zawiera wszystkie ważne elementy familijnego kina świątecznego, zarówno jeżeli chodzi o scenografię, jak i o fabułę. Posiadłość pełna jest choinek, stroików, ozdób, e, mamy świąteczny soundtrack, Mikołaj ma swój czerwony strój. Magiczny worek, magiczny zwój do sprawdzania grzeczności dzieci i dorosłych, sanie i renifery, okolica skąpana jest w porządnej warstwie śniegu, a dodatkowo część postaci wierzy w magiczne święta, część po prostu chce spędzić miło czas z rodziną, część jest chciwa i nastawiona do świąt utylitarnie, a jeszcze inni chcą święta zniszczyć, najlepiej tej i każde kolejne. Widzimy kryzysy małżeńskie, konflikty rodzinne, ale i momenty zgody, zrozumienia, miłości. Widzimy chwilę słabości kiedy bohaterowie no, są w jakiś tam sposób złamani, czy bliscy smutnego końca, ale po nich na ogół następuje poprawa sytuacji i film znowu daje nam nadzieję, otuchę. Sporo scen interakcji Mikołaja, zwłaszcza z młodziutką Trudy, graną przez Liam Brady, no to są takie, wiecie, łamacze serc, tak? One wywoływały u mnie autentyczne łzy wzruszenia. Wiecie, mamy Mikołaja, który czuje, że on nie jest już potrzebny w tym świecie, tak? Że ludzie już nawet nie mają Jakichś szczególnych życzeń, tak? Nie mają, nie chcą prezentów od serca, chcą tylko hajsu, czy nie wiem, młodzież chce gier komputerowych. To jest taki running joke, trochę tutaj, zwłaszcza na początku. No i on tak już ma ochotę rzucić to wszystko w diabły, no i pojawia się dziecko, które w niego wierzy. I to jest najgrzeczniejsze dziecko na świecie, takie urocze po prostu, że o uwu. Jak się wczujemy, no to trudno się nie wzruszyć. Wiadomo, że to są do pewnego stopnia tanie chwyty. Widzieliśmy to już też w innych produkcjach, ale działa, tak? Na mnie działało doskonale. A przy tym wszystkim, no bo mówię o tych wątkach takich familijnych, nie, takich obyczajowych, no ale oczywiście w konwencji komedii, ale przy tym to jest cudowne kino akcji. Kino akcji, w którym się kopie, bije, strzela, miażdży, tnie itd. Tak tak w dodatku, często do walki czy do zadawania bólu <grych> przeciwnikom, używane są sprzęty dostępne pod ręką. Dlatego też widzimy na ekranie np. Na odcinanie palców czy przygodzenia dziadkami do orzechów, przebijanie czaszek świątecznym lizakiem duszenie choinkowymi lampkami, wydłubywanie oczu gwiazdą z choinki, nadziewanie na sopel lodu, oklejanie otwartej rany papierem prezentowym, przewiązywanie tego wszystkiego wstążką itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. to jest kino akcji, w którym ponad 40 osób pada trupem. Tak? Jeżeli chodzi o licznik ciał, no to on przekracza 40. W dodatku to wszystko jest takie kino bardzo świadome. Tak? Ktoś odrobił pracę domową, wzorowo, Wrzucił tutaj tyle świąt, ile się dało i też świadomie nawiązuje w ogóle do kina akcji i do kina świątecznego wcześniejszego. Mamy sceny i dialogi oddające hołd Kevinowi samemu w domu czy szklanej pułapce, przy czym Dzika Noc nie stara się jakoś z nimi konkurować. Tak? ona jest takim świadomym miksem jednego, drugiego i tam jeszcze kilku innych rzeczy. Pozwalamy sobie tutaj na sekwencję z dzieckiem zastawiającym pułapki, która bardzo fajnie rezonuje z tym, co widz kojarzy z Kevinów. Tak? Troszkę kopiuje, troszkę przerabia z właśnie powtórzeniem z różnicą, ale nie takim tanim, tylko rzeczywiście świadomie umiejscowionym w pewnym momencie i też po dialogach czuć, że no właśnie twórcy starają się tutaj grać właśnie z konwencją tego innego filmu. Mamy też nawiązanie do innych świątecznych produkcji, do filmu Prezent pod choinkę z 83 do śniętego Mikołaja, z 94 bodajże, rzeczy do Złego Mikołaja, którego roku nie pamiętam i nie sprawdziłem. Mamy cytat z Hansa Grubera, mamy bardzo, bardzo mocne nawiązanie do Szklanej Pułapki 2, do dwójki. Tak naprawdę no to bije wręcz po oczach ale doskonale pasuje do scenariusza i to nie jest właśnie po prostu jakiś cytat, nie czy jakiś rekwizyt, czy coś takiego, czy jakiś taki gag typu, że ktoś się nazywa. Znaczy to też mamy, ale no wiecie, nazwy nawiązujące do tam aktorów, czy twórców, czy postaci z innych produkcji, to też się tutaj pojawia. Tutaj mamy do dwójki, do, do drugiej szklanej pułapki bardzo mocne nawiązanie, ale świetnie wplecione w fabułę i ja wtedy, wiecie, miałem banana na twarzy, gdy to się pojawiło. I te sprawnie wplecione interteksty nawiązania pokazują, że twórcy podchodzą do produkcji i do widza też z szacunkiem. To widać na każdym kroku, tak nawet stroje tutaj są przemyślane. Przykładowo to najrzeczniejsze dziecko świata ma czerwoną koszulkę z Mikołajem i to ono ma tutaj taką bliską relację najbliższą ze wszystkich, a przez jakiś czas w ogóle jako jedyne ma jakiś tam związek bezpośredni z Mikołajem, a w finale ma czerwony płaszczyk, biały szalik i białe nauszniki. Więc mamy takiego mini Mikołajka. nie, Mamy dziewczynkę, która no, jest ubrana na czerwono i ma białe pod szyją i po bokach, nie na uszach, tak jakby miała brodę. I w ogóle wszystko to jest takie przemyślane i Ładne, ładne, ale też nie na jedno kopyto. To nie jest tak, że mamy jeden świąteczny set i siema, tak? I, I tyle. Mamy sceny wewnątrz posiadłości i na zewnątrz. Na zewnątrz jest oczywiście masa śniegu. Jeżeli chodzi o wewnątrz, to trafiamy do wielu różnych pomieszczeń. To jest wielka posiadłość. Mamy na przykład salon, gdzie są przetrzymywani zakładnicy i on jest strasznie mocno oświetlony. Tam jest główna choinka, kominek, prezenty, dziadki do orzechów i tak dalej. Mamy pokoje na piętrze czy jakiś taki salonik z grami i one, niektóre są bardziej świąteczne, inne mniej, są troszkę mniej oświetlone wszystkie i mamy szopę, która no jest składzikiem, jest szopą. Tak tam w ogóle nie ma światła. Dostajemy tam świetną sekwencję, taką długą akcji i walki Mikołaja z najemnikami, więc wizualnie absolutnie nie tutaj monotonii. Jest ładnie, jest świątecznie i czuć urozmaicenie. W związku z tym też nie czuć jakoś specjalnie, że ten film trwa prawie 120 minut, tak, prawie dwie godziny. Dostajemy koło, nie wiem, 100, 7, 8, 10 minut filmu plus napisy potem końcowe. Każdy wątek zostaje domknięty, nie każdy z rodziny przeżywa, co też jest ciekawe i nietypowe dla tego typu kina. I zarówno domknięcie tej intrygi, powiedzmy, gangsterskiej, tak, z kina akcji sensacyjnej, jak i domknięcie tej familijnej części filmu, tak, tych wątków rodzinnych. Jedno i drugie mi się bardzo podoba, tak naprawdę. To, to nie jest żadna rewolucja, tak, no w takim filmie w sumie nie można było jakoś bardzo mocno poszaleć, ale wszystko jest domknięte yy, sprawnie i w satysfakcjonujący sposób. No i jak się ten film kończy? Nie? Jakie ma przesłanie? Myślę, że można jest treścić jednym zdaniem, na przykład nic tak nie zbliża ludzi, jak wspólne zabijanie. No i magia świąt oczywiście, tak? ale to jest drugorzędne. No serio, tutaj nie chodzi o przesłanie. Tak, To nie jest film, który ma nas czegoś nauczyć. Tutaj chodzi o klimat bożonarodzeniowej komedii o skłóconej rodzinie zmiksowany z kinem kopanym i to kinem kopanym, które troszkę czerpie z tego kina akcji z lat 80 -tych, 90 -tych, ale też z tego nowocześniejszego kina akcji tego po Johnny Wicku. I to jest ostatecznie kino do oglądania z nastolatkami, ale już nie z małymi dziećmi, bo momentami Dzika Noc jest brutalna. W taki nie do końca poważny sposób, tak taki akcyjniakowy, trochę przegięty, więc raczej dorośli, nawet ci troszkę bardziej wrażliwi nie będą pewnie mieć po niej koszmarów, ale dzieci już mogą, bo jednak, tak jak mówiłem, no ucinamy różne rzeczy, wydłubujemy oczy, naciłamy <grywamy grywamy> ciała i tak dalej, no i to wszystko jeszcze robi w dużej mierze <grywamy> Święty Mikołaj, taki tam miażdży czaszki. Ja bawiłem się, powtórzę, zadziwiająco dobrze w trakcie seansu, żałuję, że nie dotarłem na ten film do kina, bo myślę, że na dużym ekranie prezentowałby się jeszcze lepiej, ale w domu też oglądało mi się go przyjemnie i chętnie go kiedyś powtórzę. Ja nie wracam jakoś często do filmów. Tutaj też no raczej nie za rok czy coś, ale nie wiem, za trzy, za cztery, za pięć, w sumie czemu nie. I co istotne, w marcu, z mojej perspektywy w marcu, czyli 2024 roku, na Bloody Disgusting pojawił się artykuł o tym, że trwają prace nad sequelem. Może w przyszłym roku, więc z mojej perspektywy, a z waszej już jakoś teraz w grudniu, ów sequel trafi do kin i wtedy być może będziemy mogli podziwiać Davida Harbora wyposażonego w swojego czacho-łamacza na kinowym ekranie. Ja nie wiem, czy ten sequel ma potencjał, czy coś. No, w sensie, no, jak gdyby, jak już nie ma w ogóle tej niespodzianki z tym, kim jest Mikołaj, nie, właśnie jak zabija, nie ma tego wątku, właśnie stania na rozdrożu, kryzysu życiowego, jakiejś depresji czy czegoś, no to, to nie jest chyba aż tak ciekawa postać, ale z drugiej strony jak się za to weźmie ekipa od właśnie fajnego kina akcji i też od filmów świątecznych, która dalej się zna na tym, co robi, tak? Dalej z szacunkiem podchodzi do tematu i nawiązuje, daje fan serwis, ale nie taki ostentacyjny, byle jaki, głupi, naiwny, tylko jednak to wszystko świadomie wplata w fabułę, no to ja chętnie coś takiego zobaczę i jeżeli właśnie będzie okazja, to także w kinie, no ale to czas pokaże. Tak Zobaczymy z mojej perspektywy za rok. Teraz już będę zaś kończył. Zdrowych białych świąt, gwiazdki bez nadmiaru przemocy Wam życzę, no chyba, że takiej właśnie na ekranie telewizorów i by magia świąt, podobnie jak w tym filmie, jak w dzikiej nocy, spełniła wszystkie Wasze marzenia. Buziaki, pozdrowienia i uściski prosto z miasta Łodzi, gdzie nawet Mikołaj z młotem u pasa chodzi. Dla bezpieczeństwa, wiadomo, wszystkiego dobrego i do usłyszenia następnym razem. Cześć.